prowadził tę pracę właśnie mając przed sobą jakby przed oczyma to co widział. I ta skrzynia właśnie jest, można powiedzieć, z tego co, co on widział w niebie, w świątyni jego. Oczywiście to są symbole, bo samo niebo jest świątynią, bo jest tam Bóg. Jest też i taki taka rzecz, którą może warto wspomnieć, że przecież jest napisane, że w niebieskim Jeruzalem nie będzie świątyni. Chociaż niebieski Jeruzalem to nie niebo. To wstępuje z nieba. Więc będzie jak gdyby pomiędzy, ale tam sam Bóg jest obecnia. Więc tam, gdzie jest Bóg, tam jest świątynia. Czy też tam, gdzie był Pan Jezus, tam to królestwo było obecne. A zatem można tak powiedzieć, że świątynia jako taka nie jest wszędzie niezbędna na ziemi jest najbardziej tak, w niebie jako pewne odzorowanie, natomiast sama obecność Boga jest tym, co jest właściwie co czyni to miejsce świątynią. Dlatego też i my jako Kościół Jezusa Chrystusa mówimy i potwierdzamy to, co mówi Biblia, że jesteśmy świątynią Bożą dlatego że Bóg jest w nas i jest między nami, o czym powinniśmy sobie często przypominać. I y, oczywiście też jest to zależne też od y, naszych serc, y, bo y, Duch Święty jest w nas, tym niemniej może być, że jest w sumie. A zatem mamy tę skrzynię wspomnianą, która mówi o Bożej wierności i zostało to jeszcze potwierdzone przez te błyski, grzmoty. To nam też może przypomnieć to, co działo się przy okazji nadania dziesięciu przekazań. Również góra dymiła, było trzęsienie ziemi i to napawało lękiem. A więc obecność Boża została też i w ten sposób wyrażona. Pamiętamy też psalm 29, gdzie jest opis burzy. I tam jest też i o tym napisane, że Bóg przesze ognie też i y, powinno też wzbudzać w nas świadomość Bożej mocy. Y, nie pamiętam, ile to jest wolt, gdzieś to widziałem, ile jest wolt w czasie burzy, kiedy kieruny y, uderzają. To potężna siła. Y, I wiedzmy, że za tym stoi Bóg. Nie dzieje się to, nie są to ślepe siły natury, ale to czyni Bóg. Ale akurat w tym momencie będzie to przejawem właśnie tej Bożej Mocy. Też jeszcze może i do tego jedną rzecz dopowiem. Przypomina też i to tę ten, ten sytuację, kiedy Elizeusz ze swoim sługą był na górze i byli otoczeni przez Aramejczyków i wtedy ten sługa mówi co, co my teraz zrobimy i wtedy mówi e, prorok nie bój się bo więcej tych którzy, jest tych, którzy są z nami niż, niż tych, którzy są z nimi i e, wtedy Bóg sprawił, że e, ten Gehazi mógł e, zobaczyć coś, co normalnie było niewidzialne i zobaczył te, te, to mnóstwo wozów ognistych, to duchowe wojsko, którego żaden człowiek nie widział. A więc tutaj mamy y, takie odniesienie do tej skrzyni, y, która y, jeśli i za tym przykładem być może będzie widziana przez y, tę wierną cząstkę y, Izraela. W każdym razie musimy wiedzieć, że jest wiele rzeczy, których nie widać. My się w ogromnym stopniu kierujemy tym, co widzimy. Natomiast jest cały potężny świat, którego nie widać. Świat aniołów, świat demonów, świat działania Boga. Coś, czego nie dostrzegamy, ale przez wiarę winniśmy i tego być świadomi. Znamy myślę, że to miejsce z Samuelowej, kiedy właśnie ten Udza, który prowadził skrzynię na tym wozie, czy tam on było, była prowadzona, a Udza dotknął się i zginął tam przy tej skrzyni, dlatego, że nie był oczywiście on kapłanem ani lewitą i nie mógł dotykać skrzyni Bożej. Także Bóg poraził go na tym miejscu mówię takie przedciestawieństwo do tego, co właściwie my oglądamy w Nowym Testamencie, jak właśnie odniesiemy tą rzecz, skoro ta arta Pana Jezusa ta skrzynia, przymierza, mówi nam o Zbawicielu, o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to przecież jak wielu ludzi dotykało Go, jak wielu ludzi po prostu do Niego przychodziło i nikt możemy powiedzieć nie został uśmierdzony zobaczmy jak wielu też i obawiało się, że ktoś anioła widzieli a tutaj wielu ludzi widziało Syna Bożego, który po prostu był tak bardzo mocno dostępny i na każdym miejscu, a jednak można powiedzieć, nikt od Niego nie doznał można powiedzieć ani żadnego odrzucenia, ani zachwiania jakiegokolwiek, On był tym, który właśnie przyciągał do siebie wszystkich i szczególnie te miejsca, kiedy czytamy, choćby nawet w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, kiedy Pan Jezus właśnie przychodzi do uczniów i znaczy się jest ta, ta, to miejsce, możemy powiedzieć święte takie, kiedy oni spożywali tą wieczerzę w tym 13 rozdziale Ewangelii Jana, to też po prostu tak napawa takim z miejscem świętym, to w niebie oczywiście, to tam jest napisane w objawieniu Jana, że to się, że to się otworzy i ci którzy, ci, którzy może po prostu zobaczą, to niektórzy z tych wierzących, ale jakże wielu uczniów mogło oglądać właśnie Pana Jezusa, który jest obrazem tej skrzyni przymierza. Zbyszek wspomniał, że w tym Nowym Jeruzalem nie będzie czynić dlatego, że sam Pan będzie tą, można powiedzieć, tą, tą świątynią, tą, sam Baranek będzie tą, tą światłością, właściwie też i tam jest napisane, że lampy nie będzie, I nic nie będzie oświetlało, dlatego że On będzie tą, tą lampą i pokazuje nam to jasne wyraźnie, że zobaczmy do kogo my jesteśmy w ogóle powołani, nieraz sobie nie zdajemy sprawy i to imię Jezus po prostu tak nam poprzedniało i tak po prostu jest dla nas takie, się taki, tak bardzo mocno to, no, przyzwyczaili do tego, a y, tak przyjrzyjmy się naszemu Panu, y, że po prostu, że On jest tak y, wielki i tak wspaniały, że On y, tutaj z nieba na ziemię przyszedł i sam jest tą, możemy powiedzieć, y, tym świadectwem, tym Bogiem, który, który sam się nam objawił, i wszystkie te rzeczy, które były w Starym Testamencie wykonał i dlatego y, siedzi po prawicy ojca i on właśnie y, sam jest tym, y, tą doskonałością to dla nas y, powinno napawać po prostu nas y, taką bojaźnią Bożą takim przera nie przerażeniem tylko taką, taką trwogą przed naszym Panem, który jednak jest dla nas tak bardzo y, bliski wiele takich miejsc mamy w Testamencie które właśnie wskazują na Jego tą doskonałość, tą, tą boskość, kiedy On mówi do uczniów, ja jestem ta droga i prawda i żywo 14 rozdziału. Gdybyście mnie poznali, Ojca Mego byście znali, odkąd Go znacie i widzieliście Go. Tak. Zobaczmy, że ludzie na ziemi mogli Boga oglądać. I nie to w aniołach, nie w jakichś nadzwyczajach, ale po prostu dokładnie Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. On tu, przyszedł na tą ziemię, jako doskonały Bóg i Bawiciel nasz, Jezus Chrystus. Oczywiście tu na tej ziemi, Pan Jezus miał to ludzkie ciało, znaczy się był, był normalnie człowiekiem. Tam w niebie On będzie miał, będzie w tej doskonałości i wszędzie, gdzie spojrzymy, gdziekolwiek po prostu na to, się zwrócą, tam będzie Jezus. I, tak, i dzisiaj po prostu powinniśmy też w ten sposób patrzeć i w ten sposób to e, oglądać, że tam, gdzie mamy spojrzeć, tam mamy widzieć Jezusa, to znaczy w duchowy sposób, żebyśmy po prostu te rzeczy e, tak e, rozumieli, że e, tu się ukazała skrzynia przymierza Jego, w świątyni Jego, a e, my przecież e, czytając słowo e, Boże możemy widzieć na wielu miejscach naszego znawiciela, który po prostu tak bardzo mocno cierpiał, kiedy oczywiście sam oddaje się tym w 18 rozdziale, sam się oddaje tym, którzy przyszli po niego i mówią, pyta się ich kogo szukacie, on odpowiada Jezusa Nadzańskiego, on mówi ja mnie. W tym słowie już widzimy dokładnie samo to świadectwo naszego Pana, że on mówi ja jestem tym Bogiem, którego wy szukacie. Które, zdumiewające, że on właśnie sam tutaj nam się tak bardzo mocno przedstawia i tak bardzo się uniżył, tak jak jest napisane w drugim rozdziale Efezjan. Uniżył się aż na śmierć i krzyżową. Tak, był to czas, kiedy Pan chodził tutaj po ziemi, czas wspaniały, czas który nie będzie miał, taki, taki czas drugi już nie będzie kiedy ludzie mogli dotykać syna Bożego, mogli po prostu od Niego być uzdrowieni, pocieszeni. On był tym, może powiedzieć, tym ciepłem, które ogrzewało i które leczyło wszystkich. Ta niewiasta, która przecież była uzdrowiona od Pana przez to, że dotknęła się szaty Jego. Widzimy, że to też się tak stało, ale tutaj XIX wiersz raczej mówi o tym, możemy powiedzieć, świętym miejscu, żeby ludzie to, możemy powiedzieć, jeżeli to w ogóle będzie możliwe do nich e, zobaczenia e, i na potwierdzenie tego, e, tak będzie się grzmiać i błyskać, ale to raczej widać sąd niż błogosławieństwo. Raczej widać po prostu to, że, e, że to miejsce, które jest w niebie, e, ten gniew będzie wywierany na tej ziemi e, ze względu na to, że że nie zostało dochowane przymierze tego właśnie tej, tego no, tego, co powinno być na ziemi zachowane. Wiemy, że to, to będzie też czas, kiedy, kiedy właśnie świątynia w Jeruzalenie stanie i też będą składane ofiary tej świątyni, jednak Bóg no, nie, nie przyjmie tego wszystkiego, dlatego, że już to wszystko jest dokonane. Żydzi wbrew temu, co, co po prostu powinno być prawdą i powinno być czynione, będą czynić, jakby może powiedzieć, nadal będą składać te ofiary zagrzeszne, które właściwie już nie powinny być w ogóle składane, jeżeli już to tylko ofiary dziękczynne. I Bóg nie może przyjąć oczywiście tych ofiar i tym samym po prostu Yy, ukaże tą yy, skrzynię przymierza yy, i pokaże, że ona tam jest, a nie tutaj na tej ziemi yy, i przez to po prostu yy, też Sąd yy, na tej ziemi i na Żydach, którzy yy, poszli swoją własną drogą, a nie szli drogą yy, Bożą, która, yy, która po prostu jest tą drogą jedyną, którą jest Jezus. On po prostu jest tą drogą, prawdą i życiem. O tych granach czytamy więcej. E, było o trzęsieniu ziemi. W objawieniu e, bardzo wiele miejsc mówi nam o trzęsieniu i o strasznych, e, strasznym po prostu tej ziemi, która, po prostu, która będzie tak e, z każdej strony i w każdym miejscu e, bardzo mocno jakby struszana. I tak ta sobie objawienie to jakby nie znajdujemy miejsca na Ziemi, które by nie dotknęło, nie dotknęły jakieś kataklizmy. teraz y, słyszymy gdzieś tam, że jest w Japonii, gdzieś y, we Włoszech, gdzieś tam dalej, jakieś wulkany, jakieś trzęsienia, <coughs> jest to dalekie. A przyjdzie czas, że po prostu na każdym miejscu na Ziemi tak się dziać będzie. Ludzie będą po prostu tak, żeśmy czytali też i w szóstym rozdziale, omdlewać i y, wielka trwoga będzie i też i na tych wielkich i na wszystkich małych. Także. Oczywiście jest to przelaz wielkiego ucisku, jest to sąd i jeżeli jakieś jest, jakaś łaska jeszcze to będzie okazana, to naprawdę bardzo, bardzo wielka, mała darstka tej łaski korzysta. Chcę bardzo proszę, wiesz, zaczyna że na I. I zatrąbił, i popadły, i, i, i otworzyła się, i się, i znowu, i ukazał, że nie jest, no nic, tak? Czy też tak w tak i to, i to, tak no, chodzi na to, że i to, i to, i że się dużo rzeczy dzieje, jedno bo drugie. No, to, to, to. Taka jest charakterystyka no, Ewangelii Marta, na przykład, gdzie tam tego studia i tam jest y, właśnie przez te powtarzające się i y, wyrażone to, że on jest tak bardzo zajęty, że jedno po drugim się działo. Tutaj niewątpliwie jest to, że wiele wydarzeń, również i to, że one będą dziać się bardzo szybko, ale też i po prostu Janowi było to, jak gdyby, takie migawki jedna po drugiej no, spokazywane. Dlatego też w ten sposób o tym czytamy. Można powiedzieć, że to są takie zwiastuny. To jest i na temat skrzyni i zaraz następne i dwa wiersze na, na temat kolejnej rzeczy. Znowu i na temat smoka i znowu i na temat syna. Po prostu jedno za drugim idzie to są takie bardzo zwarte zdania, bo no w tym jednym zdaniem, na przykład w piątym wierszu dwunastego rozdziału, zawarte jest życie i śmierć pana Jezusa i jeszcze całe milenium i jego niepowstąpienie. To po prostu no, nadzwyczajne streszczenie e, e, tysięcy lat e, historii. Dwunasty e, rozdział i trzynasty e, mówią, e, czy przedstawiają nam e, takich głównych y, bohaterów y, tego czasu w ucisku jest ich sześć, y, czy może siedem, y, też niektórzy tak to zauważają spróbuję y, y, ich wymienić to jest ta niewiasta nie w pierwszym wierszu 12 rozdziału potem jest smok y, a może jeszcze wcześniej y, no dobrze, to później to wspomnę. Trzeci wiersz, Smok. Piąty wiersz, Syn. Czyli Pan Jezus. Dalej mamy, jeśli to wyróżnić, Uciekła niewiasta, a więc tu chodzi o wierzącą resztkę Izraela. Dalej mamy w siódmym wierszu, Michał. I w dalszym fragmencie, w trzynastym rozdziale jest to pierwsze zwierzę w pierwszym wierszu i to drugie zwierzę w jedenastym wierszu. I teraz ten rozdział Zabiera w sobie też wiele takich e, wydarzeń, bardzo skrócony osób, w który sposób opisany. E, dlatego też trudno się e, tutaj e, dopatrzyć w takiej, można takiej taki książce, tak szerokiego opisu, czy też w jakiejś ścisłej e, chronologii, ale można to właśnie rozważyć tak, jak jest podane e, takie rzuty kamery na poszczególne postaci. Mamy znak na niebie. Tutaj mamy te dwa znaki, w pierwszym i w trzecim. Jest jeszcze jeden znak w 15 rozdziale. Znak na niebie, średni aniołów. Ten znak to może to oznaczać no, nie tyle cud, co po prostu coś niebywałego, czy też coś, co ma zwrócić e, uwagę na e, samego e, Boga, na źródło, bo e, też i Pan Jezus czynił znaki i cuda. Znaki więcej wskazują właśnie, od kogo to pochodzi. E, a więc Bóg dał, że ukazał się ten wielki znak na niebie. I jako pierwsza występuje niewiasta. Kim ona jest? No z dalszego opisu w tym zdaniu nie ma wątpliwości, że chodzi o Izrael, o naród.